natomiast przejdźmy do tej kolejnej tutaj części od wiersza czwartego do dziesiątego nie omówimy tu wszystkich aspektów drobnych będziemy musieli do tego jeszcze wrócić natomiast spróbujmy chociaż, jak daleko nam się to uda przyjrzeć się pewnym przynajmniej tutaj zagadnieniom, które apostoł Paweł porusza a więc jasne jest tutaj z tego fragmentu że Paweł nakazuje mężczyznom modlitwę i proroctwo z nienakrytą głową. Co to znaczy? Modlić się i prorokować to jest osobna kwestia. Temu też będziemy musieli poświęcić czas, zobaczyć jak to wygląda. Na razie pozostanie przy tych słowach modlić się i prorokować, bo o nich Paweł tutaj mówi, więc na razie literalnie się ich trzymajmy, a później poświęcimy więcej temu czasu i zobaczymy co rzeczywiście się za tym kryje, czy to może się za tym kryć. Natomiast kobiecie nakazuje nakrywać swoją głowę w trakcie modlitwy i prorokowania. I tutaj większość komentatorów i większość kaznodziejów się z tym zgadza, że Paweł do Koryntian tak napisał i tak kazał Koryntianu. Natomiast, jeśli chodzi o to, co dalej z tym zrobić, to już mamy różne drogi. Jak to dalej rozumieć? Po pierwsze, dajmy sobie pytanie, dlaczego co w ogóle oznaczało to nakrycie głowy, po pierwsze? Jeśli spojrzymy na Stary Testament, jeśli wystarczy, spojrzymy na kulturę ta, krajów wschodnich, która wtedy miała miejsce i dzisiaj wiele się nie zmieniła, jeśli chodzi o tę kwestię, to nakrywanie głowy miało dwie, dwa aspekty. Po pierwsze, oznaczało okazanie wstydu okazanie sytuacji, w której człowiek czuje się zhańbiony, zawstydzony. tak jak Dawid, kiedy wychodził uciekał przed Absalomem nakrył swoją głowę w swoim wstydzie i w swojej hańbie A więc to był jeden z aspektów tego i to był też powód, dla którego Żydzi nakrywali swoją głowę oni mówią w swoich pismach że mężczyzna, kiedy wchodzi do synagogi powinien nakryć głowę i cały czas mieć nakrytą głowę jako wyraz tego, że jest zawstydzony przed Bogiem że wstydzi się Boga i że jest niegodny, żeby z otwartą twarzą patrzeć na Niego natomiast drugim aspektem tego nakrywania głowy było wyrażenie poddania Bycia poddanymi. I kobiety głównie w niektórych kulturach, i również żydowskiej, nakrywały swoje głowy jako wyraz bycia poddanym swojemu mężowi. Więc to jest, takie jest powiedzmy tutaj dwojakie znaczenie generalne nakrywania głów. A więc możemy zadać pytanie, dlaczego kobieta miałaby nakrywać głowę, pokazując swoje poddanie wobec mężczyzny, a dlaczegoż mężczyzna nie miałby nakrywać swojej głowy, okazując swoje poddanie Chrystusowi? Tutaj nie jest to oczywiste. Dlaczego? I możemy próbować to wyjaśnić na kilka sposobów. Po pierwsze, Chrystus, któremu mężczyzna jest podległy, jest niewidzialny. Dlatego też ta oznaka bycia poddania Chrystusowi nie może być widziana. Ale ma być niewidzialna. Gdyż Jego głowa mężczyzny jest niewidzialna. Natomiast kobieta jest poddana widzialnemu mężczyźnie. Dlatego też jej oznaka uległości powinna być widziana. jest takie bardzo proste wyjaśnienie. Myślę, że jest logiczne. Ale czy słuszne? Nie jestem do końca pewien. Po drugie, czytamy tutaj, że gdy mężczyzna modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I tutaj pojawia się problem o jaką głowę chodzi. Bo mamy tutaj użycie głowy w dwojakim znaczeniu. Kiedy czytamy, że głową Chrystusa jest Bóg i głową mężczyzny jest Chrystus, to nie chodzi o fizyczną głowę. Tylko chodzi o autorytet, o zwierzchność. Ale cały czas apostoł Paweł używa tego samego słowa. Jednego słowa, tak jak w naszym tłumaczeniu. Głowa, głowa, głowa. A więc mówi, kiedy modli, się z kiedy modli się mężczyzna z nakrytą głową, to chodzi o fizyczną głowę, prawda? Nie chodzi o to, że nakrywa Chrystusa. To jest chyba zrozumiałe tutaj. Że mówi o fizycznej głowie. I teraz hangi głowę swoją. O jaką teraz głowę tu chodzi? Czy chodzi o fizyczną głowę, czy chodzi o tą duchową głowę? Myślę, że jedno i drugie może oznaczać. Ale co oznacza, nie wiem. Raczej skłonny bym był sądzić, że chodzi o tą duchową głowę. Gdyż jeśli hangi swoją głowę, czyli siebie... I rozumiem, że to ma jakiś wyraz, że nie zajmuje tej pozycji, którą Bóg chce, żeby zajmował, autorytetu, przez to nakrywanie głowy. Czyli jest tutaj ta zasada, że mężczyzna nie odkrywając swojej głowy, przepraszam, nie zakrywając swojej głowy, reprezentuje Chrystusa, który jest Jego autorytetem, jest Jego głową. I tutaj mężczyzna nie zakrywając swojej głowy ma Jego reprezentować, ma stać jako ten, który jest postawiony przez Boga ponad wszystkim innym stworzeniem. Jest reprezentantem Boga i jak dalej czytamy, odbiciem odbiciem Bożej chwały. Czyli teraz mężczyzna nie zakrywając swojej głowy reprezentuje chwałę Boga, chwałę Chrystusa. Gdyż jest Odbiciem Jego chwały, czytamy tutaj. Natomiast kobieta ma zakrywać swoją głowę i jeśli tego nie czyni, to hańbi swoją głowę. I teraz znowu, czy to chodzi o mężczyznę, czy chodzi o nią samą. Czyli nie ma to tak, tak naprawdę znaczenia. Ale... Zasada jest taka, że w ten sposób ona po pierwsze demonstruje równość z mężczyzną. Mówi, jestem taka sama równa. Nie różnię się od mężczyzny. Nie przyjmuję tej postawy uległości wobec mężczyzny. Tylko sprzeciwia się temu porządkowi, który Bóg ustalił. Ja nie mówię, że wy, siostry, to świadomie robicie, bo do tej pory o tym żeśmy nie mówili, ale po tym, jeśli dalej będziecie to robić, to wiecie, robicie to świadomie. Do tej pory w nieświadomości. A teraz, jeżeli się zgadzacie z tym, no to świadomie. Jest to wyrazem tego, że jest równa. Dlatego Panu w takim razie ostrzysz się. W takim razie to samo, byś była obolona. Jakbyś była tak jak mężczyzna. Krótkie włosy i wygląda jak mężczyzna. Przykre to jest, że niektóre z Was siostry takie mają włoski. To jest Wasza sprawa, nie będę dzisiaj wchodził. Ale wiedzcie, że też jest to demonstracja czegoś. Jest to wyrazem myśli tego świata, nie myśli Boga, który tutaj mówi, że hańbę to przynosi kobiecie, jeśli ma krótkie włosy. Tak mówi Słowo Boże. i Wybaczcie mi, jeśli was w sposób dotknę przez to. Tak to i Bóg napisał Ja nie chcę, nie się temu przeciwstawiać. Że chwałą kobiety jest mieć długie włosy. Ale dlatego, że jest to jej chwałą, co kobieta ma robić? Ma zakrywać tę chwałę. Ma przykrywać tą chwałę. Nie ma reprezentować w Kościele tej swojej chwały. Bo w Kościele Jedynie Bóg ma być uwielbiony. Jedynie Bóg ma być chwalony. Nie ma być tak, tak, żeby mężczyźni teraz patrzyli na piękną kobiet i podziwiali piękną kobiet. Ale żeby podziwiali wszyscy Boga. I jeśli siostry jeszcze tego nie wiecie, to wiecie, że jesteście piękne i że mężczyźni się na Was patrzą i podziwiają Was. I to, że jesteście odkryte, to, że pokazujecie swoje wdzięki, jeśli ktoś ma co pokazywać, to budzi to zainteresowanie mężczyzn. I budzi to ich y, różnego rodzaju myśli. I was podziwiają. I o Was myślą, kiedy powinni myśleć o Bogu, powinni chwalić Boga. Niektórzy, szczególnie jeśli kobieta jest naprawdę piękna i ciemna, ma co pokazuje swoją chwałę. Czytamy, że to ma być zakryte. Czytamy, że y, y, kobieta tutaj jest obrazem mężczyzny i chwałą mężczyzny. To ma być zakryte. To nie ma być demonstrowane, nie ma być chwały człowieka między nami. Jedyne to, na co chcemy patrzeć i co chcemy podziwiać, na czym chcemy się skupić tutaj, to jest chwała Boża. I mężczyzna odkrywając głowę reprezentuje to. Tak mówi to słowo. Ja no, nie, nie, nie, nie, nie jestem w stanie lepiej Wam tego wytłumaczyć. Jedynie modlę się, żebyśmy my wszyscy czytali ten fragment i w modlitwie rozważali, bo i stanowili się, czy tak rzeczywiście to nie jest napisane. Żeby Bóg nam te rzeczy lepiej bo Oczywiście będziemy, będziemy dyskutować o nich, będziemy o nich rozmawiać. A więc y, widzicie, bracia, siostry, że nie chodzi tutaj o jakieś tylko zewnętrzne coś, żeby coś zewnętrznego zrobić, ale tu chodzi o skierowanie naszej uwagi na coś. Chodzi o to, żeby nasze myśli i nasza uwaga były skierowane na chwałę Boga. I to ma to wyrażać. Mężczyzna nie nakrywając swojej głowy wyraża tą właśnie chwałę Chrystusa bo jest jego reprezentantem. Dlatego tutaj mężczyzna stoi, a nie kobieta. Bo tutaj ma być reprezentant Chrystusa, a nie mężczyzny. Dlatego tutaj powinien stać mężczyzna, a nie kobieta. Nie dlatego, że jest lepszy w jakimkolwiek sensie pod względem człowieczeństwa. Dlatego, że Bóg tak ustalił. Taki jest Boży porządek. Aby mężczyzna reprezentował Chrystusa, a nie kobieta. Kobieta zaś, jak czytamy, jest obrazem i chwałą mężczyzny ma być zakryte. To nie ma być reprezentowane w trakcie chrześcijańskiego spotkania. Ale są tacy, którzy mówią, no tak, ale to, to tylko zwyczaj był w koryncie. Bo, mówią, w koryncie była taka, taka sytuacja, że y, tam przetecznice i y, prostytutki miały krótkie włosy i one nie zakrywały się. One chodziły otwarte, odkryte, żeby demonstrować tą swoją to swoje przetoczeństwo. Możliwe, że tak było. Prawda jest taka, że jak spróbowałem dotrzeć do tego, gdzie to rzeczywiście jest napisane, czy rzeczywiście są mocne podstawy tego twierdzenia, spotkałem się ze stwierdzeniami, że nie ma w ogóle podstaw do tego. Że faktycznie Koryn był rozpustnym miastem i bardzo możliwe, że tak było. Natomiast nie ma to silnych podstaw historycznych. Nawet jeśli ma. Nawet jeśli ma historyczne podstawy, Załóżmy, że tak było i że to, to ich odkrywanie głów było wyrazem jakiegoś takiego hańbienia się właśnie w takim sensie, że to, było, że to hańbiącą było dla kobiety rzeczą, bo wtedy wyglądała jak taka ladacznica. To dlaczego Paweł mówi, że ani my, ani wszystkie zbory nie mają takiego zwyczaju? A więc to nie jest kwestia tutaj tylko społeczna w Koryncie. Nie jest to tylko kwestia, że to tylko była lokalna sprawa, bo Paweł na końcu mówi, że ani my, ani wszystkie zbory nie mają takiego zwyczaju. Czyli tutaj mówi o czymś uniwersalnym, nie mówi tylko o czymś lokalnym. Nie mówi, że tylko Wy, Po drugie, dlaczego o tym nie pisze tutaj? Dlaczego nie odnosi się do tego, mówiąc, że wyglądacie jak na dacznice, które są w Waszym mieście, czy coś takiego? Czemu on tego w ten sposób nie wyjaśnia? Dlaczego odwołuje się do stworzenia, Dlaczego odwołuje się do tego autorytetu, jaki Bóg ustalił, a nie do tych kwestii społecznych, które, jeśli to miało to odzwierciedlać, to dlaczego o nich nie mówi? To poddaje wątpliwość takie rozumienie. Ponieważ zauważcie, że w swych argumentach, poza tym ostatnim, kiedy mówi o naturze, apostoł Paweł nie odwołuje się do żadnych jakichś takich kwestii doczesnych. Ale mówi o autorytecie, o, tym, o tej kolejności autorytetów i mówi o stworzeniu najpierw mężczyzny, później kobiety i tej relacji, jaka ma między nimi istnieć. Ale są ci z drugiej strony, którzy mówią e, może niekoniecznie była to kwestia tylko Koryntu i tylko e, jakichś tam kulturowych spraw w Koryncie, ale w ogóle była to kwestia kulturowa, że w tamtym czasie po prostu Kobiety nosiły nakryte głowy, na co dzień, normalnie, i w trakcie jakichś tam nabożeństw, a mężczyźni nie. Ale znowu, nie jest to prawdą. Gdyż, jak czytamy, już wcześniej ten, to, to cytowałem, że Żydzi najprawdopodobniej, też tutaj nie ma stuprocentowej pewności, czy w tamtym czasie było to rygorystycznie przestrzegane, ale najprawdopodobniej tak było. Jakkolwiek zaznaczam, że zetknąłem się też z opiniami, że niektórzy mówią, że nie, nie ma takich aż stuprocentowych dowodów na to. Niektórzy powątpiewają, że tak było. W późniejszym czasie z pewnością, że nakrywali swoje głowy, mężczyźni do modlitwy. I są na to dowody historyczne, są ich zapisy, kiedy ja o tym mówią. Wydaje się, że to była to tradycja, która była od wieku, od wielu wieków. Nie ma jakiegoś zapisu, który by mówił o wprowadzeniu tej tradycji. Mówi po prostu, że to było częścią. I też widzimy w Starym Testamencie przykłady ludzi, którzy zakrywają swe głowy mężczyzn. Natomiast, tak jak mówię, nie ma stuprocentowej pewności, że w tamtym czasie życi to robili. Najprawdopodobniej tak było, że zakrywali swoje głowy w czasie modlitwy. Natomiast pewne jest, że greczynki, ani mężczyźni, ani kobiety nie zakrywali swojej głowy. A więc z pewnością, kiedy Paweł pisze te słowa, mówi o czymś wyjątkowo chrześcijańskim. Co wydaje się było zarówno obce dla Żydów, jak i dla Greków. Gdyż Grecy podczas swojego, swoich modlitw, mężczyźni i kobiety byli odkryci. Rzymianie, też z późniejszych zapisków, jedynie możemy wnioskować, też zakrywali swoje głowy. Co dla mnie było nowością, ponieważ na tych wszystkich filmach, jak oglądałem, to nigdy nie widziałem, że miałem zakrytą głową w czasie modlitwy. Ale w tych jakichś tam znowu z pięćsetnego któregoś roku, w jakichś zapisach, jest, że oni przed ołtarzem zakrywają swoje głowy. Jak to było? do końca? Nie wiem, na 100%, Więc też nie, nie dałbym się tutaj jakoś pokierować. Jakkolwiek, ewidentne jest, że Paweł tutaj nie opiera się na jakimś obyczaju, czy zwyczaju, czy czymś, to było ogólnie przyjęte. Ponieważ dzisiaj argument jest taki, że My takiego nie mamy zwyczaju na co dzień, my przez to nic nie demonstrujemy w świecie, więc w Kościele też nie ma co tego robić. Ale Paweł zauważcie, że nie odwołuje się tutaj do żadnych zwyczajów, ani kultury, ani czego takiego. Odwołuje się do stworzenia, biblijnego stworzenia i odwołuje się do tego łańcucha autorytetu. Jeszcze tylko jedna ostatnia uwaga na dzisiaj. Myślę, że tu się zatrzymamy. Są ci, którzy mówią, że należy tutaj rozumieć to nakrycie w kontekście włosów. Gdyż jest napisane w wierszu piętnastym a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako ukrycie. Więc, którzy mówią, no, w razie, no tu masz proste wyjaśnienie. Włosy są dane jako ukrycie, więc to ukrycie, o którym Paweł wcześniej mówił, to chodzi o włosy. <głosy> Jakieś to proste, że z razu tego nie zrozumiałem. Ale jest z tym problem. I jest tu kilka problemów. Po pierwsze... To słowo, które tutaj Paweł używa okrycie, jest zupełnie inne od tamtego, które wcześniej używa. To jest pierwszy problem. <gry> tamto słowo pojawia się wielokrotnie w Starym Testamencie w wersji greckiej, czyli w tłumaczeniu Starego Testamentu na język grecki, w Septuagincie. I tamto słowo w 100 procentach, bez jednego wyjątku nawet, zawsze oznacza jakiś materiał. W stu ani jednego nie ma przypadku, kiedyby to słowo, które jest wyżej użyte wcześniej przez Pawła, greckie słowo, oznaczało jakieś włosy czy cokolwiek innego. Zawsze oznacza jakąś chustkę, jakąś jakiś jakieś nakrycie. Więc to jest problem. Natomiast to drugie słowo oznacza całkowite bycie zakrytym. I do tej, tej kwestii jeszcze powrócimy. Oznacza całkowite bycie przykrytym, zupełnie. <śmiech> Zobaczymy, co tutaj może za tym się kryć, jeśli bym pozwoli. Po drugie, jeśli byśmy założyli, że faktycznie Zakładając tylko, że chodzi tu o włosy Musimy to przenieść na, na wszystkie te wiersze tak? Czyli tam gdzie jest mowa o ukrywaniu się Mowa jest o włosach Tam gdzie jest mowa o nienakrywaniu się Też mowa jest o nieposiadaniu włosów Co by oznaczało, że mężczyzna kiedy nakrywa głowę Czyli ma włosy To hańbi głowę swoją Czyli bracia my wszyscy musimy na łyso być Żeby nie hańbić naszej głowy włosami na naszej głowie To jest absurdem Ponieważ w tamtych czasach mężczyźni krótko byli obcięci, ale mieli włosy. Natomiast kobieta, jeśli nakrywa głowę, czyli ma włosy, no to wtedy nie hangi głowę Ale co z kobietami, które mają włosy? Rzadko się to zdarza, jest to wyjątkowe, ale są takie kobiety, które nie mają włosów. Niektórzy mówią, chodzi o długie włosy. Ale są takie kobiety, które nie mają długich włosów. Nie mogą mieć długich włosów. Nawet pewne racje kobiet nie mają nigdy długich włosów. Nie są w stanie zapuścić nawet długich włosów, gdyby chciały. Więc jest to problematyczne. Nie, jak czytamy ten fragment, ewidentnie tutaj nie chodzi o włosy. Paweł podaje to na końcu to jako coś naturalnego, podaje to jako kolejny przykład, jako wyjaśnienie, mówiąc popatrzcie nawet na naturę. Że mężczyźni i włosy mają inne i kobiety mają inne włosy. I mężczyzna choćby chciał, takich włosów, jak kobieta, nie będzie miał Większość mężczyzn. Nie jest w stanie. Szybciej włosy wypadają mężczyznom i nie rosną tak szybko jak kobietą. Kobietom rosną włosy szybciej i kobietom naturalnie jest mieć długie włosy. Więc tutaj Paweł to tylko podaje jako argument z natury. Mówi, popatrzcie na naturę, czy sama natura was nie poucza. Paweł nie podaje tego jako wyjaśnienie tego, o czym wcześniej mówił, że wcześniej mówił nakrycia, a na końcu mówię a właśnie chodziło mi o włosy. Jak się czyta ten fragment, to nie, nie da się tego tak zrozumieć. chyba że chce się tak rozumieć. I ten pogląd dopiero pojawił się niedawno. Że to są włosy. Taki pogląd w ogóle nie był znany wcześniej. To jest nowy pomysł. Od kilkudziesięciu lat. Że tak to można wyjaśnić. Więc ważne, że kobieta ma włosy i najlepiej długie włosy. A mężczyzna niechaj ma krótkie włosy i wszystko będzie dobrze. Bawiam się, że to nie jest dobre wyjaśnienie. Tak jak mówię, Dziwne to miejsce, żeby kończyć to, ale tutaj jeszcze dużo jest różnych kwestii, które musimy tutaj na spokojnie, krok po kroku rozważyć, żeby cały ten tutaj fragment jasno przedstawić i zrozumieć i mieć podstawę do naszych dalszych rozmów i decyzji co do zwyczajów, jakie panują w naszym zborze. To jest właśnie ta kwestia, którą, którą musimy też poruszyć. Co, co oznacza modlić się i prorokować? Musimy temu poświęcić czas odrębnie. Z pewnością można to rozumieć literalnie. Modli się i prorokuje. Tak niektórzy robią. Tylko w tym czasie. Natomiast moim zdaniem to oznacza coś daleko więcej. I znowu jest ku temu biblijna podstawa. Nie to, że to jest jakieś moje wiecie, rozumienie, tylko znowu septuaginta, wiecie, jest, to jest wielka pomoc. Dlatego, że apostołowie, jak widzimy, cytują z Septuaginty w Nowym Testamencie, nie cytują z oryginału hebrajskiego. Oni się posługiwali greckim przekładem Starego Testamentu. I ważne jest odszukanie tych miejsc w Starym Testamencie, które w Grece przetłumaczone są na słowa, które mamy tutaj oddane. I wtedy możemy dotrzeć do sensu różnych słów, czy znaczenia różnych słów. Jaki jest ich sens? A więc również to mamy jest pomocne. I w tej kwestii zobaczymy, że w Starym Testamencie to, to słowo prorokować bardzo często oznacza wielbić Boga, chwalić Boga. Czytamy, że Saul znalazł się między prorokami, którzy szli z harfami i śpiewali, wielbili Boga. Co oni robili? Oni szli prorokowali, przypowiadali przyszłość? I nagle Saul się znalazł między nimi też przepowiadał przyszłość prorokową? Czy po prostu wielbił Boga? Czytamy, że Dawid ustanowił Asafa i innych, aby prorokowali Panu w pieśniach, wielbiąc Go. Co to znaczy prorokować Panu? Nie? Nie? Czcić go, go. Więc też bym tak rozumiał, że to, to wyrażenie tutaj jest ogólnym wyrażeniem, które oznacza coś więcej. Takie jest moje zrozumienie. Mogę się mylić, ale tak ku temu się skłaniam ku takiemu zrozumieniu. Bo dziwne byłoby dla mnie, że ta mężczyzna w trakcie zwiastowania słowa mógł sobie założyć kapelusz. Albo w trakcie wycierzy pańskiej i niechani w ten sposób swojej głowy, tylko jak się mogli ma zdejmować i prorokuje, a w innym wypadku nie założy sobie kapelusz na głowę. Nie byłoby to chyba słuszne. I jakiś, jakiś sens, żeby kobiety zdejmowały i zakrywały swoją chwałę, na no, małżeństwie. W pewnym momencie mają być zakryte, za chwilę mają być odkryte. To dopiero by było zainteresowani zainteresowanie i zamieszanie. Także tutaj mówię, no to jest tyle tych różnych kwestii, że nie jesteśmy w stanie, wiecie, tak tego tutaj w jednym kazaniu. Ja myślałem, tak, takie wszelkie jedno kazanie, bo wszystko będzie jasne. Wróciłam w tym, szukać, to mówię Wam. Ciągle nowe rzeczy i ciągle te różne kwestie, które trzeba spokojnie omówić. Także musicie cierpliwi i krok po kroku wierzę z Bożą pomocą, sobie to wyjaśnimy. A też, tak jak powiedziałem wcześniej, gorąco Was proszę sami, żebyście na tym myśleli, sami się o to mówili, sami rozważali, czy tak się sprawy mają. Jeśli macie jakieś pytania, macie jakieś wątpliwości, macie jakieś inne tu zrozumienie, to powiedzcie o tym. Powiedzcie o tym. Rozmawiajmy o tym. Chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście tak Biblia mówi, czy są to tylko nasze jakieś się, Gdyż to wracamy do tej fundamentalnej sprawy, że nasze uwielbienie dla Boga, nasza cześć dla Boga nie może odbywać się według naszego widzimy się. To do tego się sprowadza, bracia siostry, że my nie możemy Boga czcić tak, jak nam się podoba, ale czytamy tak, jak Jemu to jest miłe. Z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. I te różne rzeczy, które apostoł Paweł nam podaje i inni apostołowie, w kontekście uwielbienia nie mają na celu nas jakoś ograniczać, wiązać kogokolwiek, poniżyć kogokolwiek, wywyższyć z ludzi, ale mają na celu nam wszystkim pomóc czcić Boga tak, jak Jemu to jest. I tutaj o to chodzi. Żebyśmy my mogli w trakcie naszego nabożeństwa robić wszystko, co możemy, co rozumiemy, że powinniśmy robić, aby Boga czcić tak, jak to mu jest miłe, a nie tak, jak nam się podoba, jak nam jest wygodniej, jak myśmy się przyzwyczaili, to nie może być tutaj miejsce urocia siostry. My musimy Boga postawić na pierwszym miejscu w każdej sferze naszego życia i również w tej sferze naszego nabożeństwa. Ono musi być zdeterminowane Bożymi zasadami, a nie tym, co dzisiaj jest popularne, co jest niemal wszędzie i możemy po prostu przyjąć to, jako najlepiej, wiecie, i z tłumem, nie? to będzie bezpieczni, to wiecie, jaka to jest droga. Ja nie zamierzam nikogo innego, wiecie, tą osądzać, jeśli ma inne zrozumienie, nie zamierzam nikogo kogoś na siłę przekonywać, ani nic takiego. I mam nadzieję, że nikt z Was nie przyjmie takiej postawy. Chodzi o to, żeby porozmawiać o tych rzeczach, żeby spróbować zrozumieć, co Bóg mówi na ten temat i modlić się o zrozumienie, jednocześnie szanując tych, którzy w tej szczerości mają inne zrozumienie i nie próbując ich przez to jakoś, wiecie, uważać za mniejszych czy coś takiego. Mam nadzieję, że to, to wtedy jesteśmy podobni do tych, których poznali na dwiema. dzień. Ja mam nadzieję, że to nas nie nadmie w żaden sposób, ale nas raczej pokorzy. I nam pomoże Boga lepiej czcić, i Boga lepiej chwalić i, i czynić to ze zrozumieniem. Rzeczywiście czynić wszystko, co możemy, aby Go czcić, aby Go chwalić, aby go wyrzeć. Taki jest, wierzę, to jest Boży cel w kierowaniu tych słów. Jak kozyk, jak sami widzicie, jest to kwestia, której musimy poświęcić więcej czasu. Dlatego też Was gorąco proszę o modlitwę, abyście też o mnie się modlili, żebym ja nie zbłądził i Was tutaj nie poprowadził w jakimś niewłaściwym kierunku. A też sami, żebyście modlili się, rozważali ten fragment. I abyście w tych wszystkich kwestiach, które uważacie, że powinni być przedyskutowane. W środę mamy spotkania. Serdecznie wszystkich zapraszam, nie tylko niektórych. Wszyscy jesteście gorąco widziani, gorąco zaproszeni w środę kiedy jest czas, żeby dyskutować. Jest czas, żeby zadawać pytania, jest czas, żeby różne takie kwestie robić. Nie tutaj w niedzielę, w czasie nabrzeństwa, ale w środę. Jeśli masz jakieś pytania, masz jakieś wątpliwości, masz jakieś myśli, to przyjdź w środę i wtedy by Ciebie rozmawiać ze Słowem Bożym w ręku szukać dalej. chyba nasze głowy w modlitwie. Kochany nasz Panie, modlimy się o Twoją łaskę i działanie w naszych sercach, abyśmy w tych trudnych, drażliwych kwestiach nie dali się ponieść jakimś naszym emocjom, czy naszym opiniom, czy przyzwyczajeniom, czy czemukolwiek cielesnemu, ale tak jak poddajemy się Tobie w innych aspektach, przyjmując Twoje Słowo za jedyny wyznacznik naszej wiary i naszej praktyki. Tak, abyśmy w tej kwestii mogli dojść do jedności zrozumienia, jedności poznania, w której będziemy Ciebie wielbić i podobać się Tobie. Świadomi, że to nie te rzeczy zewnętrzne nas przybliżają do Ciebie i że one same w sobie nie mają jakiejś mocy uświęcenia czy przemiany nas, ale są wyrazem jakichś głębszych kwestii. I przez to, że zaniedbujemy te zewnętrzne rzeczy, jakże często też zaczynamy zaniedbywać te głębsze, te, które one mają reprezentować tego nie chcemy, Panie, czynić. Chcemy być wierni Twemu Słowu, chcemy zachowywać Twe Słowo i wydawać owoc. Dlatego prosimy o Twoją łaskę i pomoc w zrozumieniu tych trudnych kwestii, w prowadzeniu nas wszystkich do jedności poznania. Prosimy, kochany Boże, o Twoją łaskę i pomoc, o właściwe, przejrzyste zrozumienie tego, co jesteśmy w stanie pojąć i do czego jesteśmy w stanie dotrzeć. Prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ku Twojej chwale, Drogi Boże. Amen. Chcielibyśmy jeszcze przed Wieczerzą Pańską zwrócić się do pierwszego listu Apostoła Jana. Zanim przeczytamy te słowa tutaj z pierwszego rozdziału tego listu Chciałbym jeszcze odnieść się do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, odpowiadając na pytanie, które mi zostało postawione. A co w sytuacji, kiedy nie ma w życiu danej siostry, bo tutaj gdyby głównie kładziemy nacisk na siostry niestety, dlatego że mężczyźni nie nakrywają swoich głów, więc jak gdyby tu nie ma problemu, tak? W tamtym zborze też był może taki problem, że Paweł to musiał to podkreślać. W naszym zborze, ani w większości zborów, nie ma takiego problemu, żeby mężczyźni nakrywali głowę. Dlatego niestety, jednej siostry, na Was się tutaj to skupia. Jak gdyby całe to, to, to, to praktyczne rozważanie tego fragmentu. Chociaż jak tutaj widzieliśmy już te, te inne aspekty, które leżą u podstaw tego, dotyczą zarówno na równo mężczyzn jak i kobiet. Więc ktoś zada mi pytanie, no co w sytuacji, kiedy na przykład taka siostra, no, nie jest poddana swojemu mężowi. Nie jest poddana braciom z zborze. Ona ma postawę, że ona tak samo ma prawo i, i że taką samą chce zajmować pozycję. No to co dla niej znaczy takie nakrywanie głowy? To ona ogólnie by nakrywała tą głowę. Ale sobie myślę, to ci takie rozumowanie? No to w takim razie, kiedy na przykład przystępujemy do wieczerzy, to jeśli ktoś ma jakiś grzech w sercu i ma jakąś niepojednanie, a przystępuje do wieczerzy, no to jakież to ogólne, no to czemu miałby przystępować do wieczerzy? Albo kiedy cokolwiek innego byśmy robili, ktokolwiek robiłby to ogólnie, no to jaki to ma sens? Oczywiście, że to nie ma sensu. Ale czy to teraz znaczy ona może odkryć swoją głowę, jeśli się jeśli nie szanuje autorytetu męża? Czy raczej nie powinna oddać się autorytetowi męża, nakryć swoją głowę? Czy to nie jest prostsze rozwiązanie i to nie jest biblijne rozwiązanie? Czy tak teraz mówimy o wieczerzy pańskiej za chwilę i czy lepiej przyjąć postawę, ja to nie jestem, wiecie, taki do końca święty, ja tu mam różne sprawy w swoim życiu, ja do tego, najlepiej no nie będę przystępował do wieczerzy. I wtedy mogę pozostać w tym swoim stanie, w którym jestem. Bo ja nie mogę przystąpić do wieczerzy. Czy to jest chrześcijańskie rozumowanie? Czy chrześcijańskie rozumowanie jest raczej takie, że właśnie to jest czas, żeby się z tym rozprawić? Że to jest czas, żeby pokrutować? Żeby wyznać swoje grzechy, przyjąć przebaczenie i przystąpić do wieczerzy? Tak samo i tutaj. To nie jest właściwa postawa, jeśli ktoś nakrywa swoją głowę, a w sercu i tak ugrupuje sobie równość z mężczyzną. To jest absurd. Co to za w za jakieś myślenie? To, to właśnie nakrycie głowy mówi tobie, siostro, i mówi mi, że ty, siostro, zgadzasz się z tym. I jeśli się nie zgadzasz z sercu, jeśli masz problemy z tym, to właśnie tobie to mówi, że powinnaś zmienić coś w tej kwestii. To właśnie cię osądza i cię oskarża, że masz taką postawę wyniosłą. I że użytkujesz sobie miejsce, którego Bóg cię nie przeznaczył. A więc to nie jest kwestia, wiecie, żeby teraz coś narzucić na zewnątrz i teraz robić to myśląc coś innego. No to wtedy to w ogóle wszystko traci sens, co robimy na zewnątrz. Wszystko traci sens, bo każdy, ja nie wiem, co się dzieje w Twoim bracie, siostrze, sercu i w Twoim siostrze, ale to każdy z nas, czy tam ma osądzić samego siebie, każdy z nas ma sobie zadać pytanie, czy ja szczerze Podnoszę moje ręce do Boga? Czy ja szczerze śpiewam te pieśni? Czy ja szczerze podnoszę ten głos w modlitwie? Czy ja szczerze klękam na te kolana, wyrażając moją pokorę przed Bogiem? Czy tylko robię coś, co się tutaj robi obudnie? Jak robisz to obudnie, to dobrze. To wiedz, że jesteś. Znaczy, dobrze w tym sensie, że to rozumiesz i że czujesz się winny. No to cię ma osamieć. Lepiej tego nie robić. na swoim miejscu i zachowuj się tak, jak masz się zachowywać, niż masz cośkolwiek obudnie robić. To jest daleko lepsze. Ale teraz, czy przyjęcie takiej postawy dla chrześcijanina, że teraz ja będę robił tak, jak ja się czuję, tak ja będę robił tak, jak myślę i nie poddam się temu, do czego Boże Słowo mnie wzywa. Czy to jest droga dla wierzącego człowieka? Nie. A więc ja rozumiem, bracia, siostry, że tu nie chodzi o narzucenie czegokolwiek zewnętrznego. To nic nie zmieni, to nikogo nie uświęci, to nic a nic tutaj nie wniesie. Natomiast chodzi o Przemiany naszych myśli, przemiany naszych serc. I kiedy to nastąpi, demonstracja tego. I wtedy to ma wielkie znaczenie. Wtedy na przykład Wieczerza Pańska nabiera wielkiego znaczenia. Kiedy ja przystępuję do tej Wieczerzy, kiedy wiem, że moje grzechy są przebaczone, wyznałem moje grzechy, żałowałem za nie, odwróciłem się od nich, staram się żyć blisko Chrystusa, to wtedy mam z nim szczególną społeczność w duchu jestem jedną z nim demonstruję to przed, przed wami bracia i siostry że jestem w Chrystusie, że jestem waszym bratem a wy jesteście ze mną i jego ciałem i to ma wielką wagę a taka postawa wiecie, że ktoś mówi, no, no ja mam coś tam ze skórą, ja tutaj tego najlepiej to nie że przystępujemy do że to nie jest właściwa postawa więc bracia i siostry, że za, że za każdym razem kiedy mamy tu że to jest dla ciebie i dla mnie wezwanie, żeby wszystko uporządkować przed Bogiem i to jest szansa dla Ciebie i dla mnie Żeby wszystko było uporządkowane w moim życiu Dlaczego nie skorzystać z tej okazji Dlaczego nie przyjść do Pana z naszymi ciężarami Z naszymi grzechami, wyznać je Odwrócić się, nie przyjąć Jego przebaczenie Cieszyć się społecznością z Nim Dlaczego wyjść stąd Tak żeśmy przyszli obciążeni naszym grzechem jakimś Co za absurd Co to za pana jest bracia, siostry jeśli my tak sądzimy, że tak możemy przyjść do i tak spać obok stołu pańskiego nie przystępując do nich, kiedy nie, nie się wierzącymi, to w co my wierzymy? Wierzymy, że Jezus nam przebacza grzechy, jak kiedy wyznajemy, czy nie wierzymy w to? To Jan napisał wyraźnie. Jeśli, pierwszy rozdział listu Jana, pierwszy, pierwszy rozdział, pierwszego listu i od ósmego wiersza. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Nikt w nas tutaj nie jest sprawiedliwy nikt z Was tutaj nie jest bez grzechu ja nie stoję tutaj jako jakiś świętszy od Was stoję taki sam grzesznik jak każdy z Was ja tu się nie wywyższam jako świętszy bo nie mówię, że jestem bez grzechu i, i moja bezgrzeszność nie, nie, nie pozwala mi tutaj do Was przemawiać to, że do Was mówię to dlatego, że wierzę, że Bóg do tego powołał mimo mojej grzeszności mimo mojej słabości, mimo mojej niedoskonałości, że On jest w stanie używać takiego grzesznika jak ja nie stoję tutaj w pozycji jakiegoś świętszego, ani ci, którzy przystępują do wieczerzy, nie stawiają siebie jako świętszych? Nie, wszyscy mamy grzech. Wszyscy, żeśmy w takich czy innych kwestiach uchybili. Wszyscy potrzebujemy przebaczenia. Jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, ktoś okłamuje, okłamuje. chodzi w ciemności i nie trzyma się praw.